Brakuje tylko dziada z babą. W Twoim pokoju brakuje tylko dziada z babą. Może byś posprzątał w końcu? Brakuje tylko dziada z babą. Nic nie mogę znaleźć w tej szufladzie. Brakuje tu tylko dziada z babą. Brakuje tylko dziada z babą. Dziada z babą tu tylko brakuje. Muszę wreszcie tu posprzątać. Brakuje tylko dziada z babą. Co ty tu zrobiłeś? Dziada z babą tu tylko brakuje. Czekaj, dostaniesz za swoje. Brakuje tylko dziada z babą. Wojtek, może posprzątasz w garażu, bo tam tylko dziada z babą brakuje. Brakuje tylko dziada z babą. Co znaczy... Brakuje tylko dziada z babą? Mówimy brakuje tylko dziada z babą, gdy myślimy o dużym bałaganie, dużym nieporządku. Jeśli na przykład w pokoju leży mnóstwo rzeczy, wszystko jest rozrzucone, ubrania leżą na podłodze, książki są rozrzucone, a łóżko nie jest posłane, wtedy możemy powiedzieć, Brakuje tu tylko dziada z babą Brakuje tylko dziada z babą Słowo brakuje Znaczy, że czegoś jest za mało Dziad to stary mężczyzna A baba to stara kobieta Chociaż jest już mnóstwo rzeczy Mówimy przewrotnie, że czegoś jeszcze brakuje Czegoś jest za mało Brakuje jeszcze tylko... Dziada z babą Pamiętajcie, jeśli czegoś jest za dużo I dlatego panuje nieład, nieporządek, bałagan Wtedy możemy powiedzieć Brakuje tu tylko dziada z babą Dialog Marek, jutro przychodzą do nas goście Może posprzątasz w pokoju? Nie przesadzaj, sprzątałem przecież wczoraj. Chyba żartujesz. Dziada z babą tam tylko brakuje. Ojej, to pies wszystko rozwalił. Dobrze, zaraz się tym zajmę. Brakuje tylko dziada z babą.